Molium, a właściwie Molium Snippets, swego rodzaju after party po dziś nagranym przeze mnie rozdziale 36 na temat hmm, pierwszego tomu Kronik Tomasa Covenanta zatytułowanego Jad Lorda Fowla. Dziś opowiadałem moje wrażenia z lektury oraz hmm, przemyślenia nią zainspirowane w 36 rozdziale. Natomiast nie opowiedziałem o kilku jeszcze rzeczach, które są dosyć istotne i na które warto zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o tak interesującą lekturę, jako okazała się dla mnie hmm, ta powieść. Jakie to rzeczy? Właśnie o nich chciałbym opowiedzieć teraz w tym hmm, swym rodzaju after party, tak żartobliwie mówiąc, krótszym wydaniu Molium. Które zwykłem nazywać molium Snypec. Hmm. Pierwszą z tych rzeczy jest nomenklatura. Bardzo charakterystyczne nazewnictwo stosowane w tej otoczce fantazy zaaplikowanej w powieści. Wspominałem o tym we właściwym, pełnym rozdziale molium, że hmm, ta forma fantazy, konstrukt fantazy, który stworzył autor hmm, Steven Donaldson. Jest dosyć, dosyć oryginalny, wystarczająco charakterystyczny, żeby nie nużył, żeby nie robił wrażenia kolejnej kopii, kolejnego klonu, po prostu powieści fantazy. Hmm. Są tam pewne unikatowe koncepty, dosyć oryginalne, o których opowiadałem już w rozdziale 36. Natomiast ta oryginalność czy charakterystyczność również uwidacznia się, co ciekawe, w samym nawet nazewnictwie. Um, nie sprawdzałem tak drobiazgowo, jak to się przedstawia w oryginalnym anglojęzycznym tekście, natomiast już w polskim przekładzie potrafi brzmieć to dosyć interesująco i osobliwie. Czego przykładem jest um, chociażby tak lirycznie, poetycko brzmiące imię jak hmm, słone serce, piano ścigły, czy powiedzmy bardzo interesujące nazwy rang jednego z ludów zamieszkujących krainę, ramenów, który to lud różnicuje się na trzy rangi. Najniższą rangą tego ludu są tak zwani domowi. Hmm. Rangą średniego szczebla są hmm, powrozy, a najwyższą rangą ramenów są tak zwani sług, hmm. sług żywi. A ta, ta nomenklatura to charakterystyczne nazewnictwo kojarzące się z końmi. Hmm. Bierze się właśnie stąd, że rameni swoje życie dedykują stricte koniom, tym, tym specjalnym magicznym niejako, koniom zamieszkującym krainę, o których też opowiadałem, nadmieniałem już we właściwym 36. rozdziale Molium. Stąd hmm, dosyć osobliwie i oryginalnie brzmią takie nazwy hmm, jak właśnie sług żywi czy powrozy, nazywanie całej jakby kasty czy rangi danego ludu powrozami, dosyć dosyć osobliwe i unikatowe. Czy domowi? W ogóle miejsce, gdzie oni mieszkają, ich osada, yy, zwała się domem ludzi. Dosyć to zwróciło moją uwagę. Tak klimatycznie to brzmiało w moim odczuciu. Dom ludzi, wow. Dosyć mi się to kojarzyło z ludźmi... Hmm z takim akcentem, że ludzie stanowią tylko jeden z wielu gatunków różnych istot, tak jak było we Władcy Pierścieni, ale tutaj mamy kolejną różnicę pomiędzy, pomiędzy Władcą Pierścieni a kronikami um, Tomasa Covenanta, iż tak naprawdę nie są to powieści blisko specjalnie siebie leżące, gdyż w kronikach Tomasa, przynajmniej w pierwszym tomie póki co, nie jawiło się jakieś specjalne zróżnicowanie różnych ras, istot. Nie było, hmm, czy zaspoilerować, czy nie. Myślę, że mogę zaspoilerować o tyle, uchylić rąbka, że nie było tam żadnych krasnoludów, elfów. Um, były co prawda inne istoty od ludzi jak najbardziej, ale to przynajmniej w moim odczuciu subiektywnym nie rzucało się tak bardzo w oczy, żeby jakoś specjalnie ludzie jako ludzie Wyróżniają się pośród wielu, wielu innych gatunków, istot, bytów zamieszkujących krainę. Stąd um, jednakowoż tym bardziej osobliwie brzmiała nazwa tej osady dom ludzi. A więc mamy jedno zagadnienie w formie osobliwego, oryginalnego słownictwa, nomenklatury i również w polskim języku brzmiącej dosyć interesująco. Sług żywi, sług żywi, powrozy. Tak naprawdę to są tylko przykłady, jest ich znacznie znacznie więcej, co ciekawe tomik, pierwszy tomik właśnie tom, tomisko, no przecież ponad pół tysiąca stron, no nie zapominajmy ale jest on zwieńczony um, tak zwanym glosariuszem rodzajem takiego hmm, indeksu, czy słowniczka indeksu nie, bo tam raczej nie było nie było chyba odnośników do konkretnych stron, gdzie dane terminy występują, ale z pewnością jest to rodzaj słowniczka, gdzie mamy zebrane w jednym miejscu alfabetycznie różnorakie, charakterystyczne dla powieści określenia, nazwy własne, w tym właśnie wspomniane rangi ramenów, ale nie tylko. Mamy hmm, wyjaśnienie bardzo, bardzo, bardzo krótkie, bardzo bardzo zwięzłe, wybitnie zwięzłe, czym jest na przykład alianta, czy inne typowo, stricte fantasy koncepty występujące w powieści, czy nawet kto, kim jest, takie huyshu, imiona różnych postaci, w tym wspomnianego słone serce, ścigłego. Dosyć się to przydaje. Warto o tym wiedzieć już w trakcie lektury, że taki słowniczek jest na końcu tomu i można się nim posiłkować. Ja o tym nie wiedziałem. Gdybym o tym wiedział, to zdecydowanie pomogłoby mi to bardziej orientować się w lekturze, o co chodzi z różnymi konceptami, co, czym jest, bym sobie przypominał, utrwalał o wiele prościej, sięgając po prostu od czasu do czasu do tego glosariusza. Hmm. Więc mamy tą jedną rzecz, nomenklatury. Następne zagadnienia, o których chciałem opowiedzieć, a o których nie opowiedziałem we właściwym 36. rozdziale Mulium, to zakończenie, właściwie jedna z kluczowych, decydujących scen w powieści. Nie będę spoilerował dokładnie opisując tą scenę, czy jak się to skończyło wszystko. Niemniej chciałbym nadmienić, czy zaznaczyć, zauważyć, że rozwiązanie zaskoczyło mnie o tyle, iż w moim odczuciu wydało się zbyt proste, tak zaskakująco proste tak bardzo proste, że aż naiwne i w tym sensie, że zaskoczenie wydało mi się to naiwnym, tak rozwiązać tak bardzo przecież kluczową scenę, na którą wszyscy czekali, to piętrzyło się i piętrzyło, napięcie się budowało, to się wydawało tak bardzo decydujące i tak bardzo niedosięgnione, a tutaj, kiedy przychodzi co do czego, okazało się rozwiązanie tak prosta. Hmm. jakoś podejrzanie mi to brzmi wdało mi się w praktyce to naiwnym hmm. jedyny koncept szczęśliwie w tej powieści, który zbyt prosto został w moim odczuciu przedstawiony hmm, skomponowany taka ciekawostka, warta spostrzeżenia, być może będziesz miał inne odczucia, czy miało w trakcie lektury to jest taki mój subiektywny osąd natomiast um, Kolejne zagadnienie, o którym chciałbym powiedzieć słów, Kika, to najbardziej interesująca rzecz w tych, o których jeszcze nie powiedziałem w 36 rozdziale. Mianowicie hmm, to, co nam autor podsuwa, podszeptuje, a propos tego głównego dylematu krainy, A tak dla przypomnienia zarówno główny bohater, Tomasz Covenant, jak i czytelnik, z biegiem lektury generalnie nie wie, czy doświadczenia przeżywane w krainie są realne czy nie. Tomas ma ten problem, czytelnik też może mieć żartobliwie mówiąc ten sam problem, w braku absolutnej pewności, w braku przekonującego ostatecznego dowodu. Z jednej strony moglibyśmy uwierzyć, założyć, tak jak Harry Potter, Alicja z Krainy Czarów, Dorotka w Krainii i wszyscy inni z podobnych konceptów fantastycznych, literackich, moglibyśmy przyjąć za oczywistość, po prostu wziąć na wiarę, że to jest prawdziwe. Z drugiej strony wydawałoby się jednak dla rozsądnego umysłu dosyć przekonującym, że równie dobrze mogą to być faktycznie jakieś omamy, jakieś fantazje błądzącego umysłu w związku z tym właśnie co doznanym wypadkiem samochodowym, któremu... Hmm, Współległ główny bohater, więc to się wydaje równie realistyczne, jak najbardziej, że to jest jakaś fantazja podświadomości w czasie, kiedy główny bohater gdzieś tam zapadł być może w jakąś śpiączkę, nawet kto wie, co się tak naprawdę z nim dzieje. My nie wiemy, nie dysponujemy jako czytelnicy ostatecznym dowodem, Tomas nie wie. Tomasz właściwie nie chce wierzyć, ma swoje powody, żeby nie chcieć. Opowiadałem o tym w Mulium. Dlaczego? Więc my nie wiemy ostatecznie. Czy się dowiemy? Nie będę zdradzał. Czy się dowiemy w pierwszym tomie? Natomiast powiem o czymś bardzo interesującym, mianowicie, że autor podsuwa nam pewną poszlakę, tak to nazwę, w formie niepokojąco niecodziennego incydentu poprzedzającego o chwilę ten wypadek samochodowy, który sprawia, że Tomas zostaje przeniesiony do krainy. Zanim ulega temu wypadkowi, to spotyka osobliwą postać żebraka, który podejrzanie dziwnie i osobliwie się zachowuje. Hmm. Nie będę zdradzał szczegółów, ale hmm, dosyć jasne jest to, że z tym że brakiem coś jest zdecydowanie nie tak. On jak gdyby wiedział więcej i jak gdyby nie pasował do tej rzeczywistości, tej szarej, obiektywnej, prawdziwej, bez fantastyki. Zdecydowanie coś z nim jest nie tak. Zdecydowanie on wie coś więcej. Trudno uwierzyć, że to jest imaginacja Tomasa. Przecież on wtedy nie doznał żadnego wstrząsu jeszcze, żadnego wyprowadzenia z równowagi. No, chociaż kto wie, może, może, ale jednak mało prawdopodobne mi się wydaje, że on sobie to wymyślił ten incydent z żebrakiem, co ten żebrak mu przekazuje jaką wiadomość tajemniczą, która bardzo, bardzo ściśle komponuje się z jego wszystkimi Tomasa, dalszymi doświadczeniami w krainie. I ja to postrzegam jako swego rodzaju podpowiedź, czy poszlakę, jaką sam autor nam podsuwa, jako czytelnikowi, jako czytelnikom. Hmm w budowaniu sobie własnego hmm, postrzegania krainy, własnego zdania o niej, własnego poglądu na nią. O ile Tomasz ignoruje jak gdyby definitywnie postać tego że żebraka, on zdecydowanie jest bardzo zatwardziały za w tym, ugruntowany, żeby nie wierzyć, hmm, żeby negować. Chociaż nie jest konsekwentny. To warto zauważyć, co ciekawe. Nie jest, nie udaje mu się być konsekwentnym w tej niewiarze, czy nie wierzę w krainę, to jednak z drugiej strony jest bardzo zdecydowany i zdeterminowany, czy wydaje się takim, żeby nie wierzyć i ignoruje całkowicie ten koncept, że żebrak stanowi jakby coś paranormalnego i fantastycznego, co miało miejsce jeszcze w jego świecie. On się wydaje to ignorować, natomiast my jako czytelnicy nie musimy tego ignorować i to jest warte uwagi, że nie musimy tego ignorować. Warto zdecydowanie zwrócić na to uwagę, być może ta informacja przyda się Przyszłości dla nas z biegiem następnych tomów, być może okaże się, że była ona ważna. Dla mnie na dzień dzisiejszy stanowi ona zdecydowanie poszlakę godną uwagi i mam ją cały czas na pamięci, wczytując się już w drugi tom kronik Tomasa Covenanta. Także hmm, to są wszystkie zagadnienia, o których nie powiedziałem we właściwym 36 rozdziale Mulliuma, o których chciałem jednak. Hmm, Dopowiedzieć, żeby dopełnić moich wrażeń, spostrzeżeń, przemyśleń z tak bardzo interesującej lektury, jaką okazały się kroniki Tomasa Covenanta, pierwsze kroniki, otwierające tom zatytułowany Jad Lorda Fowla. Mówił Thomas Lee.